Panie Jezu, proszę Cię, żebym to, co powiem, nie było tylko stratą czasu. Mam na imię Krzysztof, 48,5 roku. Od czego zacznę? Kiedy patrzę na moje wnuki, to moje wnuki to jest piąta generacja wierzących ludzi w moim rodzie. Moi dziadkowie, rodzice, ja, moje dzieci, moje wnuki. A teraz tak... Pan Bóg nawrócił moją mamę, potem nawrócił się mój tatu, moja babcia, dziadek. W ich domu powstał zbór. I tak powstał kościół w miejscowości Kostrzy nad Odrym. Pochodzę z domu wierzących rodziców, ale Pan Bóg nie ma wnuków, tylko ma dzieci. To, że byłem dzieckiem wierzących rodziców co nie oznacza, że jestem zbawiony. Musiałem się nawrócić. Osobiście musiałem się nawrócić. I powiem teraz tak. Zdawałoby się, że nie miałem ale prawda jest taka, że a więc tak, pobicia, uszkodzenia ciała, podpalenia, niszczenie mienia, kradzieże. Było nas pięciu, dzisiaj żyją tylko ja i chyba Tomek. Tomek ostatnio z tego, co wiedziałem, to poszukiwany był przez policję, bo uciekł do Niemiec. Nieważne, było, minęło. Nie nawróciłem się, w, w moim domu były nabożeństwa. Mój tato był starszym zboru. Pastorem być nie chciał, ale starszym zboru się zgodził. W domu moim były przeprowadzone ciężkie rozmowy, modlitwy z wyganianiem diabła i te wszystkie rzeczy. To wiedziałem na co dzień. Ale co z tego? Ja musiałem się nawrócić. Nawróciłem się. Znaczy ja powiem tak, ja nigdy Boga nie chciałem, nie szukałem. To nie było dla mnie. To był Bóg moich rodziców i mojej rodziny. Ale nie mój. Ja nie potrzebowałem Go. Nie chciałem. Nie brałem go w ogóle w żadne plany do mojego życia. Ja miałem swoje sprawy do załatwienia. I teraz powiem tak, zostałem nawrócony przez Boga, bo ja nie mogę powiedzieć, że ja się nawróciłem. Modlitwy moich rodziców, mojej rodziny. Nawróciłem się na chodniku na dworze o godzinie 20 wieczorem w Kostrzynie, kiedy jeden wierzący człowiek, Pan Bóg go posłał, dotknął mojego serca i powiedział, jeśli chcesz być wolny, to to się musi stać albo teraz, albo nigdy. I pamiętam, że staliśmy, modliliśmy się, modlitwę zacząłem na stojąco. Potem już klęczałem na ziemi. I wiecie, ci ludzie, którzy przechodzili tym samym chodnikiem, pukali się w czoło, śmiali się. A ja poczułem, jak wielki ciężar spadł mi z piersi na stopy. Przyszłem do domu, powiedziałem do ojca, do matki, powiedziałem, że ja od razu decyzja została podjęta. Ja miałem 200 metrów do domu, idąc, ja już podjąłem decyzję. Weszłem do domu, rodzice się patrzyli na mnie, widzieli, że coś się stało. Widzieli, że coś się stało. I ja powiedziałem: Ja muszę być ochrzczony. Ja muszę być zbawiony. Ja muszę się ościć. Ojciec się patrzył na mnie, tyle razy go okłamałem. Ja podniosłem rękę na ojca w wieku 17 lat, chciałem powiedzieć go. Powiedziałem, że go zabiję. Podniosła rękę na ojca. Uważam. Ojciec patrzał się, matka tylko płakała. Ojciec się patrzył, nie odezwał się ani słowa. Nie wierzył, do końca nie wierzył. Ja mu się nie dziwię, nie wierzył do końca. Tyle razy go okłamałem, tyle razy go okradłem. Stasi zboru muszą podjąć decyzję, czy ja zostanę ochrzczony. Mówią do mojego ojca tak. Te glany musi wyrzucić, te skórzane spodnie, te, te łachy. Powiedzieli, jak damy ci pieniądze ze zboru, jak nie masz, żeby twój syn wyglądał normalnie. A część braci powiedziała tak, nie ochrzcimy tego chłopaka. On jest niepokordy. Wątpimy w jego nawrócenie. Poczekajmy. Gdyby poczekali, ja dzisiaj chyba nie żył już. Słuchajcie, e, był tam taki starszy człowiek, jego imienia, nazwiska nie wymienię, bo to Boży sługa jest. I on powiedział tak, jestem tu pastorem i powiedział, zaryzykujemy i ochrzcimy go. Zostałem ochrzczony. Zaryzykowano, zostałem ochrzczony. Wiele lat temu, to było w roku 90., wiele lat temu, Taki pewien ślepy człowiek, którego Pan Bóg używał jako proroka, powiedział do mnie, że będziesz Bogu służył. Popatrzałem się na niego. Jak byłem dzieckiem małym, byłem niemowlęciem, miałem parę miesięcy. Matka mówi, że zacząłem sinieć, dusić się, krztusić. Była katoliczką, wybiegła ze mną na rękach, na boso, do karetki. Mówi, że krzyczała, boże, jeżeli przeżyję że go uratujesz, on ci będzie służył. Ja mówię, ty chciałaś, żebym został księdzem. Ona mówi, nie miałam tego w głowie, żebyś został księdzem, żebyś Bóg służył. Co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? A więc nie jestem wnuczkiem Bożym. Jestem jednym z jego synów. I teraz tak. Aha. No. Potem był taki zamach na moje życie. Nieszczęśliwie zakochałem się w, dziew w takiej dziewczynie. Chciałem się z nią żenić. No, powiedziałem, że mnie nie kocha. Nie zostanie moją żoną. Załamałem się. Byłem gotów otworzyć sobie żyły. Tak naprawdę wybiłem już rękami szybę, żeby wyciągnąć te szkło i po prostu sobie żyły, ale jakoś tak, taka niemoc mi ogarnęła. Nie stało się to. Będę teraz skracał to wszystko. Potem powiedziałem tak, miłość to tylko Bóg. Między ludźmi nie ma miłości. To są tylko instynkty, pożądania. Nie ma miłości. I po jakimś czasie Pan Bóg użył mnie. Nawróciła się właśnie Kasia. Kasia miała być zakonnicą, miała być szarytką. Pan Bóg po prostu użył mnie. No, Przyszedł starszy bat, dał mi list, powiedział. Ja nie mam czasu już, za dużo tego mam. Odpisz na ten list. I tak pisałem z dziewczyną półtora roku nie widząc jej na oczy, odpowiadając tylko na pytania ze Słowa Bożego. Potem się z nią spotkałem. Potem minęło 7 lat i dopiero po 7 latach tak myślę sobie, a no może jest tam miłość między mężczyzną a kobietą? Coś zaczęło, Pan Bóg zaczął mnie ratować moje serce i była wzajemność w niej, ale powiedziałem coś takiego, powiedziałem, Boże, nie, nie, nie, ja nie będę sobie podżynał. Żył jeszcze raz. Mówię, Boże, proszę Cię. Ja widocznie jestem słaby, jak psychicznie, ale przez rok czasu się modliłem. Mówię, Boże, ja potrzebuję wiedzieć, czy to jest to, czy to nie jest to, bo jeśli to nie jest to, to ja kończę po prostu temat, nie? Po roku czasu Pan Bóg w sposób cudowny pokazał mi. Minął rok i Pan Bóg pokazał mi, czego ja naprawdę chcę. I się zapytał mnie, czy Ty tego chcesz? Potem powiedział mi, kim jest ta dziewczyna? A potem powiedział, że to On postawił ją na drodze mojego życia, ale ja mam wybrać. Nie było odpowiedzi, że to jest moja żona, nie. To jest kobieta, która mi podnosi cały czas poprzeczkę, no mnie szlifuje cały czas, ona mnie zna. Tak, jestem szczęśliwy, minęło 28 lat małżeństwa, tak, ożeniłbym się z tą kobietą jeszcze raz. Może bym się, może bym się ociągał z pójściem do, do Urzędu Stanu Cywilnego, ale i tak bym to zrobił. Mamy troje dzieci. Debora, moja córka, ma 27 lat, wyszła za mąż, za wierzącego mężczyznę. To jest mój syn. Gracjan Szymon i Lusia, mała dziewczynka. Na czworaka biegam wokół niej, jak ją widzę. Mam syna. Mój syn ma 21,5 roku. Ochrzczony chłopak, nawrócony. On miał, miał załamanie nerwowe, chciał się powiesić on Bóg mu życie uratował. Się nawrócił, został ochrzczony, służył w zborze, Słowo Boże czytał. Dwa miesiące temu poznał dziewczynę ze świata, przespał się z nią. Musieliśmy go ze zboru wyłączyć. Słuchajcie, po co to mówię? Mówię to po to, ja, ja mam wbity nóż w plecy. Diabeł nie mógł mnie zniszczyć w taki sposób, to zabrał mi syna. To jest wojna na śmierć i życie. Nie możesz zniszczyć nieprzyjaciela osobiście. To zniszczysz mu dom, zabierzesz mu rodzinę, spalisz mu wszystko. Diabeł mnie nienawidzi. E, mam córkę drugą. Zuza ma 14 lat. W wieku 3 lat chorowała na padaczkę mierkloniczną. Miała otwieraną czaszkę. Operacja na otwartym mózgu. Lekarze mówią, że to jest nie do poprawy. Że nie da się wyleczyć te, tego dziecka operacyjnie. Jest tam się raz się polepsza, raz się pogarsza. Teraz ona, ona jest samodzielna, to znaczy tam ona chodzi, tak? Jest cofnięta w rozwoju, trzy lata. Teraz jej zaczyna zabierać prawą nogę, lewą rękę. Jesteśmy z żoną w doświadczeniu. Dlaczego moja córka jest chora? Boże, takie myśli, ja bym próbował w moim sercu, Mówiąc, że jestem winny, że to choroba genetyczna, że to coś, coś źle, żeśmy narobili. Nie. Ja nie jestem winien ani ja, ani moja żona. Ta choroba się pojawiła, bo może się pojawić, bo środowisko jest złe, bo żyjemy w złym świecie. Dlaczego mój syn zrobi taką głupotę? Dlaczego? Dlatego, że mógł to zrobić. To była jego decyzja. Ja za niego nie przeżyję życia. Mówię, Boże, jestem z ojcem. Na całej linii poległem. Wszystko jest źle. Ja by przyszedł i powiedział tak, nie możesz służyć. Nie masz prawa służyć, bo jest napisane, że o starszych, tak? Co jest napisane, że domem mają zarządzać i tak dalej. Przyszedłem do braci i powiedziałem tak, zwolnicie mnie ze służby, powiedziałem. Powiedziałem, po prostu mój syn jest, poszedł do świata, ja poniosłem klęskę, zwolnicie mnie ze służby. Oni powiedzieli do mnie, nie, to już nie jest dziecko, to jest dorosły mężczyzna, który podjął własną decyzję, ty nie jesteś winien i pobłogosławili mnie i mam służyć dalej. Wiesz, powiem jedną rzecz. Kocham Jezusa. Jest dobry. Dał mi dobre życie. Kocham moją żonę, moją córkę. Kocham mojego marnotrawnego syna. Kocham go. Przepatrzyłem. Ojciec marnotrawnego syna Zaczął gromadzić kasę i pierścień i szatę na jego powrót. Jeśli kiedyś będziecie mieli czas i pojedziecie do, do swoich zborów, ona najmniej Nikodem. To jest mój. To jest mój syn. Jakbyście mieli, proszę Was. Pomódźcie się za niego. Niech wróci. Ta dziewczyna, która zmarnowała mu życie, może będzie moją córką. Dzisiaj nie widziałem jej na oczy dopiero się z nią spotkam, boję się, jak zareaguje. Ale jeśli zachowam się jak idiota za przeproszeniem, to ona powie, wy jesteście złymi ludźmi, a wasza wiara to ściema. Chciałbym ją przywitać jak córkę, ale nie wiem. Za jakiś czas doświadczę tego. Ale wiem, że nienawiść to jest diabeł. Przebaczenie, łaska, miłosierdzie. To jest Bóg. Ona się bardzo przejęła, że on został wyrzucony ze zboru i powiedziała po prostu coś takiego, że Ona chce naprawić to zło, które się stało. Co ona ma zrobić, żeby on został przyjęty z powrotem do kościoła? Co ona ma zrobić, żeby do tego kościoła przyjść? I ja mówię do niego, synu, zrobiłeś źle. Ja się z tym nie zgadzam. Mówię, moje serce mnie boli. Myślałem, że umrę w nocy, jak to się stało, jak on mi to powiedział. Miałem takie stany dziwne serca. I powiedziałem tak, ale wróć do Boga, synu. Bóg może zło zmienić w dobro. A więc tak to wygląda dzisiaj. Czy będę mówił ludziom o Jezusie? Tak, będę mówił ludziom o Jezusie, bo Bóg jest dobry zawsze. W moim życiu Bóg jest dobry. Koniec mojego mówienia o mnie, a teraz powiem wam coś o was. Może za to, co powiem, może powiecie, żebym więcej nie przyjeżdżał. Ale chcę to powiedzieć. Ryzykuję w ten sposób, chcę, powie chcę to powiedzieć. Byłem na wielu synodach, gdzie wybierano pastorów do służby, gdzie prezbiterów naczelnych zatwierdzano bądź zdejmowano. Byłem na synodach, gdzie ustalano statuty wiary, czyli umowę między państwem a kościołem, kiedy powstawały wyznania. Dzisiaj jestem tutaj i chcę Wam coś powiedzieć. Nie wymieniłem żadnego nazwiska ani nazwy kościoła, bo inaczej bym osądzał, ale chcę coś powiedzieć. Kiedy patrzę na to, w czym uczestniczyłem, wtedy, a patrzę na to, w czym uczestniczę teraz, dzisiaj, tutaj, to tamto było tylko i wyłącznie stratą czasu. Kiedy patrzę tutaj na Was, jestem świeży człowiek. Nie jestem w żadnym układzie. Znam brata Świątkowskiego i chyba tych, z którymi rozmawiamy. Słuchajcie, tutaj nie ma wielkich, którzy są wielcy kosztem mniejszych. Tu jest braterstwo. Ja to czuję w swoim sercu. Ja nie mówię tego po to, żeby was wywyższyć, bo przyjdzie diabeł i was zniszczy. Nie. Ale to jest skarb, broncie tego. Ciężko mi było popatrzeć, tak patrzałem na was w sensie. którzy to są ci szefowie. Wiecie co, czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Bo mi czas się kończy, jeszcze Przemek powie świadectwo. W pierwszym kościele, kiedyś skromadzał się pierwszy kościół, kiedy nie było jeszcze prezbiterów naczelnych, kiedy nie było statutów, tylko byli cesarze rzymscy, którzy pałali rządzą mordu na wierzących ludziach. To spotykali się chrześcijanie, tak jak my dzisiaj, tylko były jeszcze kobiety, dzieci. tak? I przychodzili na te spotkania zdrajcy, ci, którzy mieli wybadać, kogo aresztować, kogo zabić. To wiecie, oni w jaki sposób wiecie, oni znajdowali przywódców kościoła? Oni nie mieli koloratek ani szat. Oni nie mieli pierwszych miejsc. Trzeba było czekać całą społeczność do końca, bo wielu ludzi wstawało, mówiło świadectwo i słowo. Trzeba było czekać do samego końca, aż ostatnia modlitwa była z reguły poświęcona na problemy. Ktoś potrzebował zdrowia, ktoś potrzebował rozwiązania problemu i wówczas wtedy było widać, kto jest przywódcą. Wiecie dlaczego? Bo z tłumu ludzi wychodziło paru. Którzy w imieniu Jezusa kładli ręce dla chorych. W imieniu Jezusa zajmowali się tymi sprawami. I zdrajcy wiedzieli, że oni są prawdziwymi przybudcami. I ci ludzie potem ginęli w straszny sposób. Kiedy patrzę na Was, dobra, koniec. Jak Was Pan Bóg błogosławi. Jestem egoistą, mówiąc to. Jestem tu z Wami. Jak Was Pan Bóg będzie błogosławił, a ja będę wśród Was, ja też będę błogosławiał. Zrozumcie. Cieszę się, że nie ma tu papieża. Cieszę się, że nie ma równych i równiejszych. Niech Was Bóg błogosławi. Jestem gotów. Po tym świadectwie możecie mnie zabrać na bok i rozmawiać ze mną. Odpowiem na wszystkie pytania. Amen.